1 pierwszego tygodnia 2016 roku przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest również Marek Mazurkiewicz. Witam Cię, Marek. Witam serdecznie. Jest Szymon Grabarczuk również. Cześć, Szymon. Dzień dobry. I Wojtek Pędzich w Gdańsku. Dzień dobry wszystkim. Cześć. Szykujemy się wszyscy do obchodzenia, do obchodów 15-lecia Wikipedii, który odbędzie się 15 stycznia 2016 roku w Zachęcie. Zapraszamy wszystkich gorąco na to spotkanie. O godzinie 14 rozpoczynają się te obchody. No, ale mamy też na początek sprostowanie z zeszłego tygodnia, ponieważ mechanizm, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o wykrywaniu wandalizmów i mieliśmy wątpliwości co do tego, czy to jest sztuczna inteligencja, czy nie, okazuje się, że no, uczy się ten mechanizm, więc jest to rzeczywiście rodzaj sztucznej inteligencji, tak to można chyba śmiało nazwać. Tak, dotarłeś do tego, Marku? W jakiś yy, sposób? Szymon na ten temat, Szymon, wyprostował aha. na Facebooku. No właśnie, a na czym polega to uczenie się? Możesz nam coś podpowiedzieć? To znaczy ja się nie znam na, na konstruowaniu tej sztucznej inteligencji, także zbyt wiele tutaj nie powiem, ale właśnie cała ta nowość tego wszystkiego polega na tym, że to jest sztuczna inteligencja, tak jak to zostało przedstawione w mediach i ta nazwa jest tutaj akuratnia. Akurat wy ostatnio trochę mówiliście o botach, a bot to jest tylko takie, techni, taka no, techniczna kategoria. Ja logując się na konto bota mogę tworzyć normalnie jako człowiek, a mój bot nie zrobi niczego, czego ja mu wyraźnie nie wskażę. Jeżeli artykuły są tworzone przez bota, też zdaje się tydzień temu rozmawialiście o tak, tym, to de facto są tworzone przez człowieka, który opracował bazę danych i pewien algorytm i on sam wygenerował te, te hasła po prostu w sposób automatyczny, a więc botem. To jest tylko, bot to jest tylko narzędzie, natomiast tutaj jest to faktycznie sztuczna inteligencja, i właściwie nie, nie jest istotne, czy ona jest yy, yy, no, wprowadzona za pomocą bota, czy tam czego innego. Po prostu różnica jest taka, że o ile bot to jest, no, tak jak ja jestem administratorem, a nie wiem, yy, ktoś tam jeszcze inny jest rewizorem, to ktoś inny może być botem, czy coś innego może być botem. A tutaj sztuczna inteligencja polega na tym, że sama się uczy. Tyle. To jest kompletnie inny podział. Czyli uczy się, że, że ktoś, że administratorzy jakieś określone działania podejmują i potem na tej podstawie tworzy swoje działania? Tego dokładnie nie wiem. z wiesz, tego tak? co wiem, to też zresztą nie przywiązujmy się do tego, czy administratorzy to podejmują hmm. działania, bo nawet i redaktor przecież też może, czy, czy każdy, każdy wikipedysta może anulować błędną edycję. Ten mechanizm raczej łapuje najczęściej spotykane słowa e, uważane w danym języku za jakieś tam niepłaściwe z perspektywy e, e, encyklopedycznej, czyli na przykład wulgaryzmy. Mm -hmm. e, I jeżeli edycja e, zawiera wulgaryzm, no to bardzo prawdopodobne, że e, jest to wandali. E, I w ten sposób uczy się po prostu, jakie słowa są uznawane za wulgaryzmy, <śmiech> jakie słowa nie są. Jakie słowa nie, nie będące wulgaryzmami też y, bardzo silnie korelują z tym, czy coś jest y, wandalizmem, czy nie. I rozpoznaje y, edycję y, po tym, co ona zawiera y, i określa, czy jest to bardziej prawdopodobne, że jest to wandalizm, czy jest to mniej prawdopodobne, że to jest wandalizm. Mhm, to może służyć y, każdemu, czy to administratorom, czy przy każdemu zwykłemu wikipedyścia, który, który po prostu wie, że takie narzędzie istnieje i działa. Mm -hmm. No to chyba lepiej zdecydowanie, że, że to właśnie coś takiego bardziej inteligentnego zaczęło tutaj pracować i, i odciąży zdecydowanie chyba e, innych wikipedystów, którzy do tej pory zajmowali się tym ręcznie, to znaczy musieli wyłapywać te rzeczy, a teraz to chyba troszkę im pracy ubędzie przez to. E, na to wygląda. No, zobaczymy. Jest to włączone, w, zdaje się, chociaż nie jestem pewien, ale być może to jest włączone w anglojęzycznej Wikipedii. Ja też jestem w kontakcie z autorami tego, więc u nas też można by było, gdyby powstała lista słów znaczy najmniej, najmniej mile widzianych w Wikipedii, taka blacklista. Oczywiście jakaś już jest, tylko teraz trzeba to dostosować. W każdym razie. Gdyby powstała jakaś taka konkretna lista pod tego woda, to też czytam pod to narzędzie, to można by je włączyć też i u nas. I no póki co jest to, to jest taki y, etap sprawdzania, czy to faktycznie działa na żywym organizmie, bo I jak te, się testy wypadły pewnie. pozytywnie. Y -y -y. I jak czy się orientujesz zachowuję? się może czy ten mechanizm, jeżeli edycja wykonana za pomocą tego mechanizmu y, zostanie anulowana, wycofana, y, to czy on bierze to pod uwagę przy kolejnych edycjach? Myślę, że tak. Okay. Znaczy, Jeżeli edycja... <coughs> nie wiem, czy ten mechanizm sam anuluje. Ten mechanizm tylko chyba podpowiada, które warto anulować i Aha. chyba analizuje, które faktycznie zostały anulowane. Okay. Czyli nie ma jakiejś uprawnień czy jeszcze. Chodzi mi o to, że jeżeli błędnie rozpozna ten mechanizm, jakąś edycję, uh -huh. tak, to potem ktoś cofnie jego zmianę. Ale on niczego nie zmienia, w związku z czym nie ma. A, on zabrać. musi mieć zatwierdzenie użytkownika, tak? Na tym ostatecznym etapie. No bo on nie wykonuje edycji, on tylko Aha. podsuwa. Aha, okej, okay, okej. Okay. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co kojarzę. Czyli to ma być taka pomoc dla, dla wikipedystów, którzy potem łatwiej mogą wyszukać się, te tak. wątpliwe edycje. Tak. Mhm. No to nic chyba nie stoi na przeszkodzie, żeby z czasem, jak to będzie się sprawdzać i właściwie wszystkie będą na przykład takie proponowane edycje działały i jak gdyby będą wykonywane, no to wtedy chyba to się w automat przełączy. No, tak, chyba to do znaczy, tego to zmierza. Ja myślę, że jeżeli on już się nauczy dosyć dużo tych edycji już tam będzie miał jakieś doświadczenie, to go się poddepnie pod jakiegoś użytkownika zakładam, że bota no i wtedy już sam będzie działał oczywiście pod jakąś tam jednak opieką wikipedystów no tak no właśnie, a będziecie na, na tych obchodach i na zlocie? Wojtku? Ja będę, ja przyjeżdżam oczywiście razem z Helmem. wybieramy się pociągiem w piątek przed południem i już na obchodach na czternastą będziecie w Zachęcie. Tak, zdecydowanie, Fajnie. zdecydowanie zamierzamy stawić się w Zachęcie, a później razem z tymi prawie 40 osobami z tego, co widzę, zamierzamy być w, w Żyrardowie, tak, o ile dobrze pamiętam, czy... No pod Żyrardowem, tak, pod Golożkami. Troszeczkę wypadłem z obiegu dzięki Politechnice Gdańskiej, więc dzisiaj może troszeczkę bardziej będę słuchał niż mógł. Mm -hmm, mm -hmm. A ty, Szymon, też się wybierasz? Tak, oczywiście. No to fajnie, to się spotkamy w takim razie. Mam nadzieję, że uda nam się nagrać te spotkania, które będą w zachęcie. No bardzo mocno na to liczę. No i umieścimy je w WikiRadio, oczywiście, tak jak zwykle. Parę zdjęć zrobimy też, żeby. No ci, którzy nie mogą dojechać, żeby mogli też uczestniczyć może uda się też transmisję na żywo, chociaż to się nie cieszy takim dużym powodzeniem, ale też nie jest to trudne, więc być może też się uda przeprowadzić taką transmisję. Dobrze, mamy jeszcze jeden tekst z serii podsumowań 2015 roku. To jest tekst w wikimediach od strony technicznej. I to, kto to napisał? To chyba Szymon, tak? Czy nie? Mhm. Szymon, zgadza się. Tak, ja to napisałem. No to podpowiedz. Podlinkowałem, nic specjalnego, po prostu podlinkowałem też, że można jeszcze wspomnieć tak jak w tamtym tygodniu podsumowywaliście 2015 rok, a jeszcze mojego tekstu nie było, no to teraz już jest, ukazał się na blogu, w związku z czym można sobie znowu na bloga Wikimedia wejść i, i zobaczyć. Zresztą to nie tylko chyba mój tekst doszedł, ale też PMG. Mm -hmm. no tak, PMG to już o, zdążyliśmy omówić w zeszłym tygodniu znaczy, powiedzieć o okay. tym, że jest <coughs> tutaj w twoim artykule widzę na pierwszym miejscu flow na drugim globalne konto użytkownika na trzecim liczne poprawki w edytorze wizualnym na czwartym przegrupowanie engineering community tech i wishlist survey to zupełnie jakoś brzmi dla mnie abstrakcyjnie Content Translation, o którym rozmawialiśmy i Grupa do Spraw Badań i Rozwoju. No to właśnie ona powstała w 2015 roku. Dobrze pamiętam? Tak. No właśnie. No to... Właściwie, właściwie to nawet 2000, pod końcówka 2014. No Ale tak. w 2015 zaczęła działać. Normalnie tak, działała. To opowiedz może o tym przegrupowaniu Engineering Community Tech i Wishlist Survey. Survey. No. no, to jest oczywiście już, ja o tym jakiś czas temu mówiłem, przekróbowanie engineering miało miejsce w kwietniu. Wtedy, tak jak napisano w tym tekście, generalnie rzecz biorąc, zmieniono podział, zmieniono strukturę tego działu Wikimedia Foundation zajmującego się techniką, czyli właściwie tego głównego działu. Takiej struktury, która była podzielona według zadań takich wewnętrznych między sobą, na taką według potrzeb i interesariuszy Wikimediów, czyli mm. osobny dział się zajmuje edytorami, yy, osobny dział się zajmuje czytelnikami, osobny dział się zajmuje yy, zaawansowanymi wikipedystami mm. i ich dosyć zaawansowanymi potrzebami. To się właśnie nazywa yy, community tech. Yy, I ten zespół. Pod koniec listopada zdaje się, rozpoczął tą swoją ankietę, która trwała sobie od końca listopada do połowy grudnia. No już chyba o tym mówiliśmy. No i na jej podstawie tam ten zespół sobie określił, co będzie dla niego najważniejsze do napisania, do zrobienia w 2016 roku właśnie co ma być takie szczególnie dedykowane tym mm -hmm, mm -hmm. aktywnym y użytkownikom, na przykład no, administratorom Wikipedii, redaktorom Wikipedii, mm -hmm. najbardziej aktywnym wikipedystom i nie tylko. Wiki, skrywą, i tak dalej. Rozumiem, że to śledzisz i nam opowiesz, jak będą wyniki, jakieś już, tak? Czy działa? Tak, tak. Mhm, no to fajnie, to bardzo się cieszę. To jest drugi temat, właściwie trzeci temat. I co jeszcze mamy? Artykuł, tak? Nie artykuł, tylko audycja w TOK FM. Jak Twitter i Wikipedia zmieniły świat? Rozmawiają dr Piotr Toczyski i Przemysław Iwańczyk to pewnie Marek nam coś opowie o tej audycji, bo słuchałeś, tak, Marku? Słuchałem tej audycji, mi się całkiem niezła. Zdziwiło mnie z tego, co zrozumiałem, że ci ludzie w ogóle nie są jakby jakoś bardziej z nami związani. Tak? Ten jeden profesor, czy kto to tam był, nie pamiętam, wydawał się w miarę zorientowany w temacie. Nawet chyba redaktorów od administratorów odróżniał, więc całkiem nieźle jak często zdarza się nam narzekać, że w mediach nie do końca wiedzą, co się dzieje, to tutaj nawet, nawet, nawet całkiem, całkiem w miarę wiedzieli i chyba nie byli bardzo negatywnie nastawieni. No Takie bar... mam odczucia no, po tej audycji. Z okazji, że... z okazji urodzin, bo to chyba już taka przedurodzinowa pewnie audycja była, bo, bo będzie teraz coraz więcej informacji w mediach na temat Wikipedii i 15. rocznicy, no to pewnie dlatego tak troszkę byli przyjaźni nastawieni, ale chyba zmienia się w ogóle spojrzenie na Wikipedię, takie bardziej pozytywne się staje, takie mam wrażenie. A jak odniosłeś wrażenie właśnie takie, tak? że, że to jest takie okej okay, Wikipedia, czy bardziej Twitter? Czy się też słuchał tej audycji? Tak, mnie, mnie naprawdę rozbawiło to, że ten prowadzący pytał tego doktora, tak jakby ten doktor był jakimś zaawansowanym wikipedystą i na przykład jaki jest e, gdzieś tam, nawet nie, nie tyle zaawansowany wikipedysta jakby on naprawdę bardzo dużo wiedział o Wikipedii, jakby był wikipedystą i bardzo do, dużo o, o Wikipedii wiedział. E, na przykład, jaki jest tam największy odsetek wikipedystów w społeczeństwie, w którym kraju, czy, czy coś takiego. E, jakieś takie zupełnie techniczne albo statystyczne jakieś takie rzeczy, które, no, mało który wikipedysta prawdopodobnie wie, bo. bo wiesz... no podejrzewam, że one są wręcz prawie niemożliwe albo wręcz niemożliwe do oszacowania, do, do, do a no tak. znowu uką znowu stronę życia wirtualnych dziki, gdzie, gdzie, gdzie to było powiedziane wręcz dosadnie, że, że, że wielu takich cech statystycznych wikipedystów socjologicznych, socjogeograficznych, zmierzyć się nie da. No tak, przez samo to, że w ogóle status bycia Wikipedystów jest dosyć, dosyć płynny. <śmiech> Może nie tak bałbanowsko płynny, ale jednak nie, niezbyt, niezbyt dający się raczej No o tak, co, co, co właściwie, co podsumowanie, czy co zestawienie, to mówi się albo, nie wiem, o 500, albo o 50 tysiącach aktywnych Wikipedystów w Polsce, tak. No. No tak, bo właśnie Wikipedia się szczyci tym również, że nie śledzi swoich użytkowników, tak jak to robią firmy rodzaju Google czy Facebook, prawda, które dokładnie wszystko wiedzą o swoich użytkownikach. Wikipedia mhm. nawet nie wymaga zalogowania się, zarejestrowania, no ale jeśli ktoś nawet się zarejestruje, to wymaga właściwie tylko podania nika, który jest niepowtarzalny i adresu e-mail, żeby się z nim skontaktować i żeby odzyskać. Adres e-mail też nie jest konieczny. Też nie jest konieczny. Jest, no jest on zalecany, żeby można się było kontaktować, ale konieczny nawet nie jest. No więc mamy najniższy próg wejścia, tak jak robiłem to już w latem w takim podsumowaniu tych trzech takich głównych według mnie portali społecznościowych i to jest naszą zaletą, ale to też ma właśnie takie potem wady, że, że nie możemy takich statystyk podać dokładnie, no i chyba, chyba dobrze. No szkoda właściwie, właściwie szkoda, ale to już sobie filozofuję tak jednym zdaniem, że ten próg wejścia pod tytułem załóż konto, no niekoniecznie przek, prze, przekłada się na próg wejścia, na próg wejścia pod tytułem napisz coś, co jest zgodne z zasadami Wikipedii tak? No, no to prawda tego... No ale wiesz, ale ani Facebook, ani yy, Twitter, czy, czy jakieś inne media społecznościowe nie mówią nam, co mamy pisać. Piszcie, co chcecie, tak? Nie, no oczywiście, ale a, a poza tym, no, nie wiem, jeżeli ktoś nie publikuje regularnie na Facebooku, to, się, to, to, to uważa się, że zginął z oblicza ziemi, tak, a jeżeli ktoś, nie wiem, zapisał coś sensownego, coś, co nie zostało wycofane w artykule w Wikipedii, no, to to już pozostaje i to już się liczy do sumy tej, do dążenia do tej sumy ludzkiej wiedzy. Na marginesie szukam sobie... Szukałem sobie właśnie danych, ile ta suma ludzkiej wiedzy wynosi pod kątem prezentacji, którą mam zrobić na studiach i trafiłem na statystykę, która mówi, że anglojęzyczna Wikipedia powinna mieć 104 miliony haseł, żeby aha. została uznana za kompletną. Oho, no to sporo. No to jeszcze trochę jest do zrobienia faktycznie. Tym bardziej, że w innym artykule, i to już w takim bardziej poważnym, nie, nie, nie był to już artykuł w Wikipedii, był to artykuł w zewnętrznym, w zewnętrznym portalu informacyjnym, natrafiłem na informację, że suma ludzkiej wiedzy podwaja się co 12 miesięcy aktualnie. Mhm. <śmiech> Przy czym oczywiście suma ludzkiej wiedzy tak ujęta jest zupełnie różna od suma ludzkiej wiedzy w rozumieniu encyklopedycznym, ponieważ wiemy bardzo no dobrze, że tak, się... Albo, no, albo, a może nie wiemy, ale przynajmniej coś, coś wiemy na temat tego, co się działo gdzieś tam w Helsinkach w połowie Niemiec, w innych jeszcze europejskich krajach, a niedawno w Wikipedii doszliśmy do wniosku, że na tym etapie nie ma co w ogóle tego opisywać, bo nic pewnego nie wiemy. Wiemy tylko, że pewne jest to, że doniesienia się zmieniają. Mm -hmm. No tak, ale nadal jest... mówimy o 104 milionach artykułów. Z tak. to, to, straszną dysproporcją w stosunku do tego, co do tej pory osiągnęliśmy. No, przy czym właśnie to jest kwestia tego, czy, co jest, jest delecjonizmem, a co jest inkluzjonizmem, i co my w ogóle mamy, mamy docelowo opisywać. No, Polska Wikipedia chyba jest bardziej delecjonistyczna niż, niż wersja angielska, i to się już kilkukrotnie ostatnio pojawiło, nawet właśnie w, w poczekalni, tak, w, w dyskusjach nad usuwaniem artykułów, ale na angielskiej Wikipedii. Jest, no ale angielska Wikipedia stosuje luźniejsze zasady. Zresztą chyba Marek Stelmasik nawet przy, wspominał w tym, o, o tym, e, udzielając wywiadu w Radiu dla Ciebie parę tygodni temu. Mhm. No, mo, może czas zmienić też nasze podejście e, i, i, i troszeczkę złagodzić e, w końcu no, mamy trochę tych administratorów i ludzi, którzy pomagają. No przede ale... wszystkim mamy dużo miejsca na serwerach. No to też, ale to nie, to nie wszystko, prawda? No, trzeba to obsłużyć jeszcze, te, te wszystkie zmiany i te wszystkie wandalizmy wyrzucić i tak dalej. No, to, to wymaga też zespołu ludzi, którzy... Nad może pracują. właśnie sztuczną inteligencją. A może, może to pomoże, tak. Mhm. To, może, to może być ten krok właśnie taki naprzód. Tutaj, skoro nie ma chętnych do takiego sprzątania, no to może będą Automaty będą nam pomagać, tak jak roboty zaczynają w domu nam pomagać, tak, w sprzątaniu, w odkurzaniu. No, niestety moim pierwszym rozczarowaniem było to, jak jak bugbot wywalił mi edycję, która, która była całkiem merytorycznie poprawna tylko dlatego, że jeden z rdzeni procesora Intela nazywał się Mendocino i o tą Mendę mu poszło i mi wywalił edycję, więc z sztuczną inteligencją, która uczy się rozpoznawać, no to tak no to będzie czy, okres bólów, to tak? trzeba będą były dorastania. Trzeba było to mu znaczy dać ponosie. Mnie się wydaje, że skoro to jest inteligencja jednak, to ona się nauczy, że to innego Tak, w pewnym momencie mendo, się nauczy z tym, że... Jest Mendocino. Tak, z tym, że oczywiście, że się nauczy, z tym, że musisz brać pod uwagę to, że będzie jakiś taki okres bólów dorastania i, i, i pewne uprawnione nawet edycje mogą zostać zakwestionowane. Jasne. No. Niewątpliwie. I ostatni temat, o którym dzisiaj powiemy, to Wikimania 2016. Ruszyła polska strona tej, tej, tego wydarzenia, które odbędzie się 20, w dniach od 21 do 28 czerwca we Włoszech. W regionie Lombardia. A dokładnie w es, Esino, Esinolariu. Esinolario, Tak, może tak po włosku. Także jeśli ktoś ma ochotę pojechać, to jest takie spotkanie wikipedystów z całego świata, bardzo ciekawe, bardzo barwne, interesujące, co roku się odbywa, w tym roku właśnie będzie we Włoszech. Można tutaj skorzystać już z polskojęzycznej strony, link też jest w notatkach do naszej audycji. Przypomnę, że na stronie nowiny.podcasty.info znajdują się wszystkie nagrane archiwalne audycje i też znajdują się notatki. Pod każdą audycją są linki prowadzące do tematów, o których mówimy, ale też jest notatnik, w którym wpisujemy na bieżąco te notatki i każdy użytkownik bez zalogowania się może też podsunąć jakiś temat do, do omówienia. No i to wszystko w takim razie chyba na dzisiaj. Za tydzień myślę, że się spotkamy i omówimy największe kroki milowe w Wikipedii, bo będziemy po spotkaniu 15 stycznia i będziemy na pewno na ten temat również rozmawiać mhm. i warto chyba coś takiego wyznaczyć. Pewnie zespół, nasz, nasz rzecznik prasowy nad tym już pracuje, żeby 15 stycznia już mogły się te informacje ukazać w prasie po prostu i żeby dziennikarze wiedzieli o czym mówią i żeby mogli o tym powiedzieć. A na pewno będziemy mieli dużo y, wrażeń ze zlotu zimowego. I no tak. Z, z... No zazdroszczę, bo chyba nie będę mógł pojechać niestety, ale, ale, ale zazdroszczę niewątpliwie. Będę wy... nasłuchiwał, także będę was odpytywał za tydzień w poniedziałek w takim razie. Marek będzie, tak? Marek No ja się będzie. wybieram. No fajnie. A wy jedziecie, ty, ty jedziesz, tak? Wojtku? Tak, tak, tak. A Szymon? Tak, no tak jak już powiedzieliśmy, obydwa jedziemy. Zresztą Aha. No ale no, ja pytałem no, o obchody. by było, żeby Wojtek nie jechał, skoro tam on jest po pierwsze członkiem zarządu, po drugie tym członkiem, który kontroluje pracowników, a to pracownicy właśnie mają olbrzymi wkład mhm. w organizację tego złotu zimowego. Także jakaś forma kontroli musi być i Wojtek nawet gdyby przypuśćmy, że w jakimś dziwnym wszechświecie nie lubił być na złotach wikipedystów, to na pewno poczułby się tam De jak, można nie, nie być. Być, yy, jak można nie lubić być na tak Wikipedia? Nie, ale tak, żeby rozwiać, no, to to nie jest do końca funkcja zarządu. Ten cały zlot to nie jest, to nie jest miejsce na zarząd, bo, bo, bo, bo to nie jest konferencja ta nasza coroczna, ta duża konferencja, w trakcie której jest walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. Przypominam, że w tym roku walne zgromadzenie będzie wyborcze. To jest po prostu zlot wikipedystów, tak? ludzi, którzy, którzy będą tam przede wszystkim medytować. No a pracownicy radzą sobie bardzo dobrze bez codziennego stania z siekierą nad głową i, i, i konsultują swoje, swoje pomysły, swoje działania ze mną w takiej, w takiej rozpiętości, w jakiej powinni. No i też myślę, że to nie jest wcale obowiązek twój, prawda Wojtku, żeby być na takim spotkaniu, no w końcu mamy też obowiązki związane z pracą jakieś to nie... No czy Wiesz, no podejrzewam, że gdyby właśnie w ten weekend yy, yy, nastąpił kolejny zjazd na Politechnice Gdańskiej yy, na studiach, to wyboru bym wielkiego nie miał. No właśnie... Mhm. obowiązkiem to, to nie jest, ale tak samo nie jest obowiązkiem medytowanie wikipedii, tak samo nie jest obowiązkiem nie wiem, w, w, angażowanie się w, w pracę nad nią, tak? a mhm. wszyscy to robimy No jasne. i nikt nie wie dlaczego <śmiech> i to działa w dodatku a to działa, a nie powinno mhm. no dobrze, to zapraszam co ciekawe, razie... kolejna, co ciekawe, kolejna pozycja książkowa co ciekawe, kolejna pozycja naukowa dostępna już chyba ze dwa albo trzy lata na, na, na rynku angielski tytuł Drive, polski tytuł Drive Wspomina Wikipedię, wspomina Wikipedię w kontekście motywacji i wspominają w kontekście swego rodzaju walki, konkurencji z Microsoft N-Cartą, czyli taką typową komercyjną encyklopedią. Której... Było coś takiego? Tak, było coś takiego, owszem. Enkarta została wycofana z rynku ładnych kilka lat temu. Mimo tego, że to było wydawnictwo profesjonalne, mimo tego, że to było wydawnictwo przygotowane przez ekspertów, no klasyczna encyklopedia, Microsoft po prostu wyciągnął tej encyklopedii wtyczkę zasilającą, a Wikipedia przeżyła, mimo tego, że powiedzmy jakieś tam 10-15 lat temu, bliżej 15 lat czy tam 14 lat, kiedy Wikipedia już istniała, ale nie pokazała jeszcze swojego potencjału, nikt by, nikt by nie dawał jej szans. No zresztą Brytanika również wycofała się z wydawania swoich encyklopedii na płytach DVD i pozostała przy wydaniach internetowych tylko. Więc również e, troszeczkę sądzę, że Wikipedia na to również wpłynęła. Mm -hmm. No to jeszcze zdążyłem dodać ten link do notatek z książką. Wprawdzie adres kieruję na, do stronę Empiku. Komercyjne. Może, może gdzieś jest jakiś bardziej stosowny link, to proszę o poprawienie. Jeszcze... Artykułu no, chyba nie mamy. No właśnie, może, może jest coś, co, co... Tak, tak, to jest dokładnie ta książka, mhm. dobry się. Zobaczymy. Tak, to... Jak się nie znajdzie nic lepszego, no to zawsze to coś, prawda? No, może ktoś chce kupić, no dlaczego nie? Może jest też wersja elektroniczna tej książki, ale jest. w tej chwili nie, nie podejmuje znaczy, się Znaczy po angielsku znaleźć. na pewno jest. No, więc może i po polsku będzie, zobaczymy. Dobrze, to dziękuję wam w takim razie bardzo za spotkanie dzisiejsze. Do usłyszenia za tydzień, ale do spotkania oczywiście 15, 15 stycznia o godzinie 14 w Zachęcie. Zapraszamy wszystkich, bo spotkanie jest otwarte, prawda? Każdy może przyjść. Nie. Jak to nasze projekty? No, zlot nie jest otwarty, bo to jest dla nas wewnętrzny, tak? Tak, ale to jest to dla, dla wikipedystów, tak? I my tam będziemy rzeczywiście rozmawiać o tak hermetycznych rzeczach, że po prostu ludzie spoza mogliby sobie nie poradzić z naszym... Ale myślę, że jak ktoś wpadnie, to go nie będziemy wyrzucać. Nie, zdecydowanie nie. My wręcz będziemy go przekonywać, że, że warto, warto do nas dołączyć, warto poddać się szaleństwu. Mhm, mhm. Zapraszamy w każdym razie. Dobrze, to wszystko. W takim razie dziękuję Wojtku za Twój udział dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Szymon też Ci dziękuję. I Dzięki. Marku, do usłyszenia za tydzień w takim razie. Do usłyszenia. Na no, cześć.